Klasyka, Klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz zaszczyt, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcast. Sobota, 27 lipca 2024 roku. Słuchacie właśnie 509 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami obdarzona zdolnością prekognicji agentkę FBI, redagująca w wolnym czasie serwis Karpę Noctem, czyli Agnieszka Krusia-Brodzik. Witam Cię serdecznie. Cześć. Jestem to też ja, trochę szugnięty, urodzinowy klaun z ogłoszenia, Szymon szymaś -Cieśliński. Witamy Was i zapraszamy na rozmowę o najnowszym filmie Oza Perkinsa, czyli o Long Legs, znanym w Polsce pod tytułem Kod Zła. Reżyserem, jak już wspomniałem, jest Ozgut Robert Perkins. On napisał już w sumie sześć filmów, wyreżyserował cztery z nich i wszystkie są w jakiś tam sposób specyficzne. Przed ostatnim, przed Long Legs, filmem była... Małgosia i Jaś z 2020 wcześniej jeszcze wyreżyserował i napisał I am the pretty things that lives in the house. I to jest film, który ty mi polecałaś chyba na karpiowym czacie, a czym mi, Pawłowi, i Michałowi, ale ja go do tej pory nie widziałem. Być może o nim wspomniałam, ale raczej jak zbyt nachalnie go nie polecałam. Ja tam bardzo lubię tę aktorkę, która tam grała. Ona się chyba Ruth Wilson nazywa ale to był specyficzny film, ale tak w ciemno to go bym na pewno nie polecała. Mm -hmm. Nie dla każdego w każdym razie. Znaczy ja go wrzuciłem wtedy na listę, nie po tej mm -hmm. twojej rozmowie, ale w sumie rzeczywiście nie było tak, że och, ach, nie? 10 na 10 must watch. A debiutem Perkinsa jest film Złowe Mnie z Emma Robert z Kiernan Szybką z 2015. On jest teraz dystrybuowany pod anglojęzycznym tytułem February, ale pierwotny tytuł to było The Black Coat's Daughter i ja się od tego filmu totalnie odbiłem. Dlatego z Perkinsem no mam taką słodko-gorzką relację. Ja złowem nie oglądałem z Bad Wolfem i wtedy obaj strasznie się zawiedliśmy, tak naprawdę. Nie trafił do mnie ani fabularnie, ani symbolicznie, ani formalnie. Bo rozbiegówka nas raczej znudziła, a oglądanie finału to było strzelanie facepalma za facepalmem, praktycznie. Ale za to Małgosia i Jaś już mi się podobało. tak? Ten film mi się podobał i formalnie, i symbolicznie, i fabularnie. No a tego trzeciego ja nie widziałem. I teraz właśnie w związku z tym miałem pewne obawy, no ale mimo wszystko Perkins jest takim reżyserem specyficznym, nie? który nie robi kina gatunkowego od Sztancy, więc no liczyłem na to, że dostaniemy coś w jakiś sposób wyjątkowego i że to będzie coś bliższego Małgosi i Jasia, a nie zławe mnie. A ty miałeś jakieś oczekiwania? Właśnie widziałaś też te pozostałe filmy? E, nie, właściwie to poszłam do kina dlatego, że mój chłopak chciał na to iść e, i, i w sumie tyle. I trailer zapowiadał coś no jednak innego niż, niż dostaliśmy ostatecznie. Mhm. Mm Na ile w ogóle śledziłaś kampanię marketingową? Coś poza tym trailerem, który był wyświetlany w kinach, do ciebie trafiło? Nie, nic kompletnie. To Ja jestem generalnie pod tym względem raczej, że rzadko coś do mnie trafia. O, to w sumie tak zabrzmiało trochę może dwuznacznie y że nie wiem, że nie rozumiem niczego, ale, ale po prostu... Bezuu, mało, nie, nie, nie siedzisz w tej bańce, tak? Nie siedzisz tak, tak, wszystkich teaserków, tak, zwiastunów. Mało siedzę, tak. mhm. Ale dzięki, uważam, że mm, okej, okay, jakby z jednej strony coś tam tracę, no bo jakieś tam konteksty i tak dalej, ale z drugiej czasami fajnie jest podchodzić do kina w taki zupełnie świeży sposób, nie? Żeby bez nastawiania prostu, się. Tak, bez oczekiwań. Bez oczekiwań. Mhm. No. Ale wspomniałeś, że dostaliśmy coś innego niż ta, czy Ta kampania, ten zwiastun, jak gdyby sugerował, no bo ta kampania strasznie podkreślała, że to ma być horror, i tam nawet pada to hasło: Ja je mam gdzieś zapisane tylko mam tyle notatek, że teraz tego nie widzę, ale że to jest właśnie tam najstraszniejszy horror dekady, powiedzmy, tak? Horror, jakiego jeszcze w życiu nie widzieliśmy i to jest ten element, który do mnie też trafił, akurat kampanii, ale ona była dużo bardziej rozbudowana i w sumie dość kreatywna, przy czym do mnie też dotarła dopiero po seansie, bo w sieci powstała strona internetowa, Poświęcona morderstwom, które dzieją się w świecie przedstawionym tego filmu. Strona internetowa nazywa się thebirthdaymurders.net i zbiera informacje na temat zabójstw dokonanych przez filmowych antagonistów. Do tego na Instagramie Neon Rated, bo to neon. Ten film dystrybuuje. Publikowali twórcy takie tajemnicze dosyć tizerki i grafiki z dziwnymi podpisami. Opublikowano też zapisany szyfrem, który pojawia się potem w filmie, artykuł z gazety The Seattle Times. W Stanach też pojawiły się billboardy zawierające numer telefonu 4586664355. Mamy trzy szóstki w środku. Jeżeli zadzwoniliśmy na ten numer przed premierą, to mogliśmy usłyszeć tytułowego bohatera Longlexa, który mówi dysząc, słowa, które też pojawiają się w filmie zresztą, coś na zasadzie tutaj jest, jak się nazywasz aniołku, miło cię poznać, o, będę czekał, jakiś taki właśnie dla kogoś tu filmu nie widział, no dziwny, tekst starszego gościa zwracającego się do dziecka. Po premierze zaś nagranie zmieniło się na bohatera śpiewającego Happy Birthday. Strona internetowa też była po drodze aktualizowana i de facto to wszystko stało się trochę taką alternate reality game, no bo tam były te wszystkie szyfry, te teasery były dosyć enigmatyczne, tam też właśnie część słów była zapisywana tym kodem, tym szyfrem. I w związku z tym na reddicie i na YouTubie pojawiły się śledztwa tak? internautów i możliwe interpretacje tych tropów. I co ciekawe, ten film nie był promowany nazwiskiem Nika Cage'a, a Nicolas Cage tutaj pojawia się w tytułowej głównej roli. No i to też jest takie nazwisko, które jest trochę magnesem współcześnie to jest aktor jednak posiadający ogromną rzeszę fanów i przyciągających ludzi do kina a no nie wykorzystano go w tej kampanii no i ja na to też trafiłem wszystko dopiero po seansie, gdy wróciłem z kina do domu, więc no nie ruszyło mnie to bo już było za późno ale ja lubię takie zabiegi, więc mimo wszystko doceniam i to, że nie poleciano na tej najprostszej możliwej promocji właśnie nazwiskiem Cage'a też doceniam, ale już to skupienie się na horrorze no to jest słabe i dziwne bo rzeczywiście trochę myślę, że doprowadziło do tego, że wielu widzów rozjechało się z tym filmem. Oczekiwania wielu widzów rozjechały się z tym co dostaliśmy. To ja powiem zupełnie odwrotnie i gdybym znała te wszystkie rzeczy przed obejrzeniem filmu, to totalnie bym mnie zniechęciła. Bo to wszystko Ale do seansu czy tak do filmu. W sensie jakby to wszystko brzmi jak marketingowa papka, jak, yy, no nie wiem, no kompletnie mnie nie ruszają takie, takie rzeczy. Um, nie wiem, no pomyślałabym, że to pewnie jest dla nastolatków albo coś. Okej. Okay. No nie, no ja lubię takie klimaty z archiwum Mix, Delty Green e, i właśnie zagadki, jakieś takie rozkminianie powiązań, e, więc ale, mnie ale by to pewnie kręciło. Ale to w takim razie kompletnie, znaczy zupełnie rozumiem, dlaczego ludzie się poczuli ro, ym, rozgoryczeni, rozczarowani, ponieważ tak naprawdę te wszystkie zagadki i ten cały kod w filmie to jest w ogóle taki wytrych moim zdaniem który ostatecznie nie ma większego znaczenia. Tak, on bardziej jest elementem tej atmosfery pierwszych dwóch aktów. Takim ozdobnikiem. Ozdobnikiem, jakimś tam tropem, nawiązaniem też do innego filmu, co pewnie zaraz rozwiniemy, ale nie, rzeczywiście nie odgrywa jakiejś większej roli. I właśnie ten polski tytuł wykorzystuje ten szyfer kod, który w filmie się pojawia, bo tytuł to kod zła. Co ciekawe, na IMDb podają, że w Rosji ten film jest dystrybuowany jako kolekcjoner dusz. Więc w Polsce trochę ludzie hejcą ten polski tytuł, ale dla mnie kolekcjoner dusz to już jest w ogóle, coś się puścił peronu, nie? Ja Chyba był taki film w ogóle, mam wrażenie. Znaczy na pewno był kolekcjoner i kolekcjoner kości, coś z duszami też było. No ale tutaj to long legs mogło zostać. Tak? Ja rozumiem, że to by nic nie mówiło, Polskiemu odbiorcy, no ale to jest de facto no, pseudonim, tak? Jak nazwisko trochę jest tutaj funkcjonuje w tym filmie, więc. No ja bym tego nie zmieniał. Ale już zła złanie jest zły. Na wschodzie mają gorzej. Przejdźmy teraz do fabuły, może. Główną bohaterką jest agentka FBI Lee Harker, która zostaje przydzielona do sprawy działającego od przeszło 30 lat seryjnego mordercy rodzin. Mężczyzna o pseudonimie Longleks znowu atakuje, a Harker zdaje się być jedyną osobą, która może go powstrzymać. I zacząłbym w sumie podobnie jak w podcaście o Maxine od komentarza na temat gatunku, bo właśnie bo film jest promowany jako horror dekady. O, tutaj mam ten tagline. Horror, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Tak jest reklamowany, ale wbrew tej kampanii, jego nie, nie ogląda się jak horror, tak? Jego się ogląda bardziej jak właśnie thriller psychologiczny z tym śledztwem FBI na pierwszym planie. Śledztwo z wątkiem, który może być nadprzyrodzony. Nie będziemy może tego zdradzać w strefie bezspoilerowej, ale nie musi. I na pewno no bliżej mu do nie wiem, filmów Finchera, czy milczenia owiec, niż do jakichś horrorów satanistycznych, okultystycznych i tak dalej, więc to trochę wprowadzało w błąd, ten tagline. Tak, też myślę, że to w gruncie rzeczy w, przez większość filmów ogląda się jak thriller, przy czym szczerze mówiąc to gdyby ludzie poszli na ten film z myślą, że będą oglądać thriller, to byliby też bardzo rozczarowani zakończeniem. Możliwe, że tak, ale przynajmniej te dwa akty, tak by może lepiej wchodziły ludziom, tak? Znaczy mi nie kompletnie było, nie przeszkadza to, że to było reklamowane jako horror. Moim zdaniem spełnia na tyle dużo jakichś takich wyznaczników horroru, że jakby tak ja to kupuję. Z tym okrotnie nie mam problemu kompletnie. Mhm. Uh -huh. że były jakieś nawet jumpscary takie. Powiedziałabym, że leniwa dosyć na zasadzie o, zaraz coś znajdzie, bum, Głośno muzyka, nie? Mhm. Uh -huh. No właśnie, no to skupmy się może na e, głównych protagonistach, czyli na naszej agentce Lee Harker i na Long Od Od kogoś wolała zacząć? Ja no myślę, że trzeba zacząć od e, głównej bohaterki, czyli od Lee Harker. I jak kupujesz tę postać? na bank nazywa się tak, ze względu na Lee Harper, ale jeszcze nie wiem, na czym polega nawiązanie. Może po prostu fajnie brzmi. <śmiech> <W sumie. śmiech> Ona jest tutaj taką, znaczy wydaje mi się, że miała być przynajmniej. bo czy jest, to jest jeszcze inna sprawa, ale taką tutejszą właśnie dejną skali, czy Clarice Starling, no bo to są raczej oczywiste tutaj inspiracje, ale czy taka jest, to do końca nie wiem, bo to jest postać strasznie jednowymiarowa. To jest taka apatyczna babka z pewnymi, powiedzmy, mocami parapsychicznymi i analitycznym umysłem, Mam trochę problem z tym, że ona jest ukazywana jednotomowo, tak naprawdę jednowymiarowo. Jest posępna, nie ma charyzmy, nie ma poczucia humoru. Jest bardzo oddana pracy i jak już się angażuje w nią, to idzie jej to całkiem sprawnie. To jest jej jedyna wartość w jej życiu. Ma kiepskie relacje z matką i niestety to są rzeczy, które ja gdzieś tam jako widz wyczytywałem już na samym początku seansu. Ja mam wrażenie, że ona jest taka od początku do samego końca. Tak? Nie ma jakiegoś szczególnego rozwoju postaci, rozwoju jej psychologii. Ona się dowiaduje pewnych rzeczy o tej sprawie, o swoim życiu, swojej przeszłości, swoim otoczeniu. Niektóre ją szokują, zmuszają do pewnych działań, ale ja nie widzę, bo ona się realnie zmieniała. i Wciela się w nią Majka Monroe i moim zdaniem odgrywa ją dobrze, ale ta jednowymiarowość postaci trochę mi przeszkadzała, bo... Monroe nie jest złą aktorką, a gdy tutaj dochodzi do konfrontacji z innymi bohaterami, czy to z postacią graną przez Kiernan Szybkę, czy to z Longleksem tytułowym, no to mam wrażenie, że postać Harker wypada trochę blado, nie? Że to te inne postacie kradną show, gdy dochodzi do jakiejś interakcji. Znaczy ja mam wrażenie, że to było od początku zamierzone i z tym akurat nie mam problemu. Znaczy powiem ci tak, rozumiem tę koncepcję, nie jestem pewna, czy mi się podoba, ale powiedzmy, że jest przynajmniej spójna. Od początku do końca. Ona mhm. się wydaje wręcz autystyczna. To tak. oczywiście można się tam kłócić o to, czy czy jest autostyczna, czy nie jest, czy coś tam, czy to bardziej wynika z tego, że no tutaj nie będziemy spoilerować, ale powiedzmy wiele rzeczy w jej życiu jakby wskazuje na to, że miała prawo być dziwna. Mm -hmm. <taki w takim bardzo potocznym pojęciu, znaczeniu. Nie? No jeżeli mówimy tutaj, że to jest raczej horror niż thriller ze względu na możliwe wątki nadprzyrodzone, to myślę, że troszeczkę trzeba jednak psychologię potraktować powiedzmy z dystansem, ponieważ nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak rzeczy nadprzyrodzone mogłyby mieć wpływ na naszą psychikę, prawda? Mhm. Tak, tutaj możemy co najwyżej jakoś tam się domyślać. W każdym razie ona jest spójna, ona jest ja mam wrażenie, że w pewnym sensie ten film się dzieje dokoła niej, a ona jest taką boją, która, która nie ma za bardzo emocji, poza tymi scenami, w których no, dzieje się tam wiesz, uu, coś złego. Boją, na... ale taką niedoczepioną, taką, która płynie z tym prądem trochę. Tak, bo jej się rzeczy yy, w dużej mierze przydarzają. To jest w ogóle mhm. jeden z rzeczy, do których, co do których będę miała pretensje, że tak powiem, ale to już w sekcji spoilerowej, że ona, że ona <grym> na pewno nie jest daną skali i tą dziewczyną z Milczenia Owiec, ponieważ ona w zasadzie mało rzeczy robi dlatego, że jest taka genialna, inteligentna. Raczej po prostu udaje jej się jakby rozwiązać tę zagadkę ze względu na to, że w zasadzie od początku, przez całe życie jest jej częścią, tylko jeszcze o tym nie wie, nie? Mhm. Um, więc to jest takie troszeczkę... Powiedziałabym, że to jest coś, co jest bliżej horroru niż thrillera, nie? Że... Mhm, tak, na pewno, bo w, w, w Dreszczowcach jednak bardzo mocno opieramy się na jakichś kompetencjach tak, głównego bohatera czy bohaterki. Tak, tak, a tutaj jednak wchodzimy na taki... Hmm, troszeczkę brakuje mi może, ale takie bardziej może metafizyczne rzeczy. Nie? Tak mhm. interpretacje już troszeczkę inne niż, niż w przypadku thrillerów, także to jest wszystko spójne i może mi się to podobać lub nie ale przynajmniej doceniam tę spójność. Także tutaj akurat plus. E, przy czym mówię te sceny, kiedy dzieje się coś złego, one były takie trochę śmieszne, bo ona się zmieniała nagle w jakiegoś e, bohaterkę po prostu gry komputerowej. Nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie. W trakcie seansu skupiałem się na innych rzeczach, ale jak teraz o tym mówisz, Trochę tak, to takie gdy na przykład, tak albo jak wybiega hmm. z pistoletem z domu i to, to, to, to mi się teraz skojarzyło z jakimś Resident Evil czy coś. Mm -hmm. mm, więc e, tutaj już może zacznę kolejny wątek. najwyżej wrócisz do jeszcze do tej postaci, mm -hmm. Ale ja mam wrażenie, że cały ten film, i to jest mój główny zarzut do niego, że on operuje e, bardzo silnymi kliszami, i jakby go odrzeć, z, no bo dużo osób mówi, że on jest taki świetny film, bo tam jest tylko tyle odniesień, w ogóle hołdów, to wiesz, tam wszystkiego, co się tylko da. A gdyby go odrzeć z tych klisz i hołdów, to w zasadzie niewiele w nim zostaje. W tym sensie, że jeżeli nie masz za sobą tam nie wiem 10-20 kultowych filmów, do których ten film nawiązuje różnymi rozwiązaniami, to byś się czuł totalnie pogubiony. I byś nie wiedział w zasadzie, co tu się dzieje, dlaczego jakby... Mam wrażenie, że tam jest takich dużo skrótów myślowych w pewnym sensie, że liczymy na to, że widz rozpozna ten motyw i ten typ rozwiązania fabularnego i, dzięki, i tylko dzięki temu nie poczuje się zagubiony. Można będzie też kłócić o to, czy poczucie zagubienia nie było, być może byłoby okej okay w sumie w filmie, nie? Jakby nie zawsze to jest może coś złego. Ale ja miałam wrażenie, że jakby tego jest za dużo. Ja chcę, żeby film sam w sobie fabularnie był, jakby był, samostanowił o sobie o, w ten sposób. Mm -hmm. Trochę tak. E... Znaczy, tak teraz analizuję, nie? Wszystko, co i y, rzeczywiście znaczy ja, ja nawet y, nie wyobrażam sobie za bardzo oglądania tego tak totalnie w odegwaniu. Gdyby to był, nie wiem, pierwszy thriller, horror w moim życiu, y, to na pewno bym się trzeba zagubiony. No, no. Przy czym to też wydaje mi się, że tutaj jest trochę świadome, bo pierwsze dwa akty bardzo grają niedopowiedzeniem, nie? Y, to, co mi się podoba akurat to to, że one grają, raczej opowiadają obrazem, tak, korzystają z tego, że to jest medium filmu, starają się wiele rzeczy pokazać, a nie po prostu o nich mówić, opowiadać. To jakoś tam działa, no, ale właśnie trzeci akt trochę się na tym wykłada, bo wchodzi już taka ekspozycja mówiona bardzo wprost. Dosłownie pojawia się postać, ekspozycja i tutaj no reżyser, scenarzysta stara się jakoś jeszcze to ograć ciekawiej, bo jej opowieść jest w formie bajki podana. E, jakieś właśnie baśnie przypowieści już no nie, nieważne, e, ale mimo to no to jest po prostu ekspozycja z OFU. E, ale te pierwsze dwa akty no to jest właśnie taka powolna, żmudna e, opowieść z niedopowiedzeniem, z tajemnicą, która korzysta ze znajomości tych schematów i zagrań Znajomości widza, tak? Tego, że widz się w tym rozezna i po prostu będzie jakoś płynął z tą opowieścią. No i zgadzam się, że licharka jest świadomie, taka, jaka jest, ale tak jak mówię, Trochę za bardzo mi kontrastuje z tymi innymi bohaterami. Mamy tego Longlexa tytułowego w tej roli Nicolas Cage, i to jest moim zdaniem bardzo dobry casting, bo jest to rola specyficzna i Cage mógł trochę poszarżować. Istniało, myślę, spore ryzyko, że przeszarżuje i wpadnie w jakąś autoparodię, ale raczej udało mu się tego uniknąć i na szczęście. Ja na ekranie widziałem postać, a nie aktora. Bo czasem z Cage'em mam tak, że no widzę Cage'a i to jeszcze tego Cage'a memicznego, tego z pocałunku wampira, a nie postać graną przez niego. Tutaj tak nie miałem, ale znowu Longlex jest taką yy, też mieszanką kilku różnych postaci, takim dziwną kreaturą, jakimś takim mutantem z kilku konceptów, no bo z jednej strony to jest ten urodzinowy clown, dziwny dorosły facet w jakimś cosplayu, który właśnie przybywa na urodziny dziecka i w związku z tym musi zwracać się, używać sformułowań takich typowo kierowanych do dzieci. Ma taki właśnie niedorosły język. Z drugiej strony to jest ten stereotypowy, stary muzyk, jakiś rockman czy metalowiec, który też trochę mówi cytatami, piosenkami rockowymi, metalowymi. A po trzecie to jest ten nasz, powiedzmy, seryjny morderca Zodiak. Tak? Morderca z lat 60 -tych, 70 -tych z San Francisco, bo Zodiak też był taką postacią, która zagięła FBI, też zostawiała dziwne, zakodowane wiadomości z błędami ortograficznymi i gramatycznymi, więc tutaj nie ma przypadku. Tak? Zresztą ten film Long Lex nawiązuje stylistycznie też troszkę, w sumie nie troszkę, po prostu nawiązuje do filmów Finchera, do Siedem oczywiście i do Zodiaka między innymi, może i do innych, ale no ja tutaj innych nawiązań jakoś nie wyłapałem i ciągnąc ten wątek, ten szyfr, o którym ty już mówiłaś, nie? że to jest taki ozdobnik tylko, to rzeczywiście nie ma jakiejś większej roli i też trochę mnie rozbraja, bo on jest tutaj pokazany jako Coś, co właśnie złamało FBI, nie? że ludzie nie hmm. wiedzą, co z tym zrobić, a to jest prosty szyfr podstawieniowy z wykorzystaniem algorytmu Vigenera, czyli coś, czym się bawią e, twórcy gier komputerowych na przykład. Jak ktoś gra dużo w przygodówki, czy właśnie w jakiegoś The Black Watchmena, etc., tego typu produkcje, no to możliwe, że już się zetknął z trudniejszymi kodami niż ten tutaj. No i internauci też w ramach analizy tej kampanii marketingowej rozkminili ten szywyk dosyć szybko, a tutaj niby FBI nie mogło sobie z nim poradzić, tak fabularnie też mi średnio gra. Ale już wprowadzą um, nowe wątki, więc oddam ci głos. <grym> nie, ja właśnie nie mogę za bardzo skomentować tego bez spoilerów, więc wrócę y -y. do tego jeszcze. Właśnie nie ja mam tym problem, że faktycznie to jest... To, jeżeli chodzi o Nikolasa Kejdża, to ja niestety widziałam w tej postaci Nikolasa Kejdża w dziwnym make-upie i, i, i dziwnymi rzeczami doklejonymi do twarzy, których w ogóle nie rozumiem, czemu tam są. I kompletnie, przyznaję, kompletnie nie rozumiem tej postaci. Nie wiem, czemu potrafiła nagle śpiewać w głos, nie wiem, czemu robiła to, co robiła. Nie rozumiem. Moim zdaniem, tak jak mówisz, to jest taki zlepek innych postaci, i ma sens wyłącznie na zasadzie skojarzeń, że ej, bo to powinien być, jakby wiesz, jakby czujesz, jaką postacią powinien być, bo konwencja wskazuje na to, że jestem bad guyem, wobec którego mamy jakieś tam szereg oczekiwań. I, i nie wiem, czy doceniać to, że się nie wpisuje w te oczekiwania, czy w, ja w ogóle, nie wiem, zabił mi kompletny ćwieka, nie poczułam w ogóle, żeby był zdolny do skrzywdzenia muchy, chyba, że chcący. nie poczułam w ogóle żadnego strachu, nic, jakby kompletnie nie, był absurdalny, był, był groteskowy, był w ogóle bez sensu moim zdaniem. Kompletnie mhm. nie poczułam tej postaci. I dla mnie to był Nicolas Cage w dziwnym make-upie i tyle. I trochę okay. rozumiem chyba, dlaczego nie wykorzystywano nazwiska Cage'a do promocji filmu, bo ja bym się na miejscu marketingowców jednak trochę obawiała, że ludzie od razu podejdą do tego filmu jako czegoś niepoważnego, ponieważ Cage jednak jest kojarzony z jakimś kiczem, mhm. tak mi się wydaje. Znaczy, to, to jest prawie pewne, tak, że takie by było założenie. No i ta postać jest kiczowata, Nie, ona jest kampowa, ona jest przerysowana totalnie. Ona jest miksem kilku przerysowanych postaci. Nie ma z nami dzisiaj Jar'ego, chociaż pierwotnie miał nam towarzyszyć. I Jerry przyrównał ją i cały ten film tak, do tego mema i tej pasty o metalowcu, czcicielu szatana który mu ten sen o jego panie, któregośnia dnia się z no to rzeczywiście coś w tym jest, tak? I to jest postać jakoś tam właśnie memiczna, przegięta, ale to jest ciekawe, że ona właśnie nie pasuje do tych pierwszych dwóch aktów do końca, nie? że ten film nie jest taką bekową jazdą bez trzymanki, a ta postać mogłaby być właśnie w takim filmie komedii de facto, nie? grozy. Jeszcze, jeszcze mam parę w głowie komentarzy do tej postaci, ale to mówię ja też w sekcji mhm. spoilerowej dopiero, bo nie chciałabym nikomu psuć seansu mimo wszystko. Dobra, no to może o tej grozie porozmawiajmy chwilę. Czułaś tutaj napięcie przez cały film? Te jumpscare, o których wspominałaś, czy inne zabiegi działały na ciebie? Czy może o gorę coś byś chciała powiedzieć? Jakoś ruszyły cię te sceny bardziej brutalne, czy nie? Na pewno doceniam muzykę oprawa dźwiękowa tego filmu, fakt, że był po prostu głośny, bo to wiadomo jest najprostszy sposób na to, żeby ludzie siedzieli na, na, na, na krawędzi fotela, jak to się mówi. Doceniam też kolorystykę i, i taki ogólny vibe tego filmu. To mi się w ogóle podobało. I generalnie mhm. to jest trochę tak, że ja ten film oglądałam właśnie tak na zasadzie, że ej, ten film jest w klimacie, który lubię. Tylko, że jak się zastanowić chwilę, to w sumie nic tu się kurde nie klei, nie? <głos> Więc jako jest taki... takie doświadczenie estetyczne, a nie intelektualne, tak? Trochę tak, wiesz, że, że miałam wrażenie, że ten film powinien mi się podobać i że w sumie to, się, to jakby jest spoko, tylko, że pod warunkiem, że się nie zastanawiam za bardzo, tylko, że jakby tak się poddaję temu, temu flow, mhm. a, bo i ta główna bohaterka była taka, wiesz, specyficzna i, i to było takie dziwne, ale to się jakoś tam kleiło, tak jak mówiłam, wyłącznie dlatego, że były nawiązania do szeregu innych filmów tego typu. I, i jak się tak oglądało po, te pojedyncze sceny, to, to ja wręcz miałam wrażenie, że jakby rozpoznaję typy scen. A, to jest taka scena. Wiesz, mm. mhm to no W ogóle za... FBI, nie? Śledztwo, wejście do miejsca zbrodni, o, o pokazanie ciała, nie? Tam przeglądanie dowodów, ścianka tak. z dowodami wszystko I... jest. Mhm. Tak, ale z drugiej strony, jak spojrzysz bliżej, to się wszystko rozsypuje. Przecież wszystkie sceny tej agentki Lee z jej przełożonym są absolutnie cringe'owe. Absolutnie, <laughs> absolutnie cringe'owe. I ja na pewno myślałam, że to chodziło o to, żeby pokazać, że ona jest dziwna, nie? A potem zdałam sobie sprawę, że on w sumie jest dziwniejszy. On się zachowuje dziwniej niż ona. On w ogóle przegracza jakieś granice kompletnie, zaprasza to ją na urodziny córki, w ogóle po co? I idzie z nią na drinka, w ogóle po co? Każe jej się odwieźć, w ogóle jakby to było tak... I wiesz, i nie wiem, czy doceniać to, że że może tak miało być, że twórcy chcieli, żebyś tak wytrącać z tego poczucia bezpieczeństwa w trakcie seansu, że niby wiesz, co oglądasz, a tak naprawdę nie wiesz, bo jest dziwnie. Mhm. Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy, czy trochę nie za dużo daję, jakby kredyt za coś, co w sumie mogło być przypadkiem, nie? Mhm. Ale jak też mówimy o dziwności FBI i tak dalej, to kojarzy się serial Detektyw, nie? I tutaj też właśnie w pierwszej chwili miałem takie skojarzenia, ale potem właśnie ten klimat nie został moim zdaniem pociągnięty, tylko to tak jak mówisz, trochę się rozbija, nie? Zaczynamy analizować to, no bo mamy zagadkę, mamy intrygę, więc lepimy te elementy, nie? Układamy te puzzle, staramy się powiązać poszczególne wątki, no i tak średnio to wychodzi, ale Fabularnie właśnie sobie to jeszcze przedyskutujemy. Wspomniałaś o tej oprawie dźwiękowej. Ona jest sugestywna. Ta muzyka jakoś nie zapada w pamięć, mam wrażenie. Tak? Nie, nie kojarzę żadnego motywu konkretnie, nie nutę sobie nic, ale fajnie buduje klimat. Też tam było kilka momentów, gdzie dorzucano te odgłosy takie w tle odgłos jakiegoś oddechu, bicia serca, czy jakby nie wiem płynącego prądu, jakiejś elektryczności, to było spoko. I też yy, czytałem przed nagraniem, yy, że niby w, w, w ramach ścieżki dźwiękowej yy, pojawiają się nagrania puszczone od tyłu, nie? czyli też taki mm -hmm. typowy element kojarzony z satanizmem przynajmniej z tym stereotypem, nie z tym stereotypowym satanizmem. Yy, I podobno nawet tam gdzieś pada komentarz na zasadzie, dajcie nam wysoką notę na Rotten Tomatoes czy coś takiego puszczone od tyłu. No i właśnie to jest problem z tym filmem, że nie wiesz na ile to jest ironia, a na ile to jest po prostu bycie leniwym. Mm -hmm. No kurczę, no nie wiem. Znaczy, to Agat nie jest leniwe, ale znowu, bo to, to jest trochę no, zabawne, nie? To jest takie jak parodystyczne wręcz działanie. Właśnie z jednej strony doceniam, ale z drugiej strony, no to nie czyni filmu lepszym, nie? To jest znowu taka śmieszna rzecz, żeby wpisać to w ciekawostki na IMDb. I to jest kolejna rzecz, która moim zdaniem, to jest coś, co mi, często jest dla mnie problematyczne w nowym kinie, że Mam wrażenie, że twórcy wstydzą się tego, co robią i na wszelki wypadek robią coś ironicznie, żeby później powiedzieć, że to miało być tak specjalnie, to nie było na poważnie. Nie kurde, ja chcę obejrzeć film na poważnie, który będzie naprawdę chciał być straszny, a nie, yy, wiesz, tak zachowawczo, nie? Zrobimy hmm. z takiego trochę kampowego, żeby w razie czego to było, że wiecie, to tylko taki hołd i w ogóle to zdajemy sobie sprawę z tego, że, nie wiem, że kręcimy film, który nie jest dobry albo coś tam. W razie gdyby Zaczy, to, tak, żeby wyszło, to powtórzenie nie? z różnicą to nie była jednak realizacja gatunkowa, tylko takie, że niby coś więcej. nie, że Właśnie post-horror ma być, a nie zwykły horror, to wtedy krytycy docenią. No, znaczy U Perkinsa to jest, myślę, trochę kazus, bo on od początku, nie w każdym z tych, z tych trzech filmów, które ja widziałem, on stara się pójść bardziej w symbolikę nie i coś z tego wycisnąć, przy czym to nie jest do końca spójne, tak jak u niektórych twórców, dlatego u niego mi się to podoba mniej ale wspomniałaś o oprawie też wizualnej. Ona mi się bardzo podoba. Ten film się ogląda, zwłaszcza w pierwszych dwóch aktach, kiedy właśnie można się na tym skupić, bo w trzecim jest ta wielka ekspozycja, wiele twistów i tam już jak gdyby tego tak nie doceniamy, ale przez pierwsze dwa akty też nie bardzo jest na czym się skupić poza tą <śmiech> warstwą audiowizualną, bo fabularnie tam się jakoś bardzo wiele nie dzieje. Takich rzeczy, które by nas nasz umysł obciążały, wymagały jakiejś analizy. I ten film ma nietypową operatorkę, pracę kamery, nietypowe kadry. Ja może nie posiadam fachowej wiedzy i terminologii, by to opisać bardzo precyzyjnie, i też musiałbym ten film obejrzeć jeszcze raz, żeby mieć 100% pewności, ale odnosiłem wrażenie, że kamera jest często ustawiana w nietypowej pozycji. Przy scenie otwarcia mamy perspektywę uciętą na wysokości dziecka. Dziecko spotyka się z dorosłym i ten dorosły jest pokazywany mniej więcej do pasa. Trochę taki zabieg, jak w kreskówkach czasami mamy, mm -hmm. amerykańskich. W dodatku Kamera, ona nie jest w perspektywie żabiej, tak totalnie przy ziemi, ale jest ustawiona dosyć nisko i mam wrażenie, że nie tylko w tej scenie. Ale z drugiej strony na przykład nasza Lee Harker, agentka FBI, jest często pokazywana z góry. Kamera jest zawieszona też nie pod sufitem po prostu, tylko tak jakoś kapkę wyżej, co tak symbolicznie czyni ją no drobniejszą, słabszą, właśnie w centrum jakiegoś większego kadru. Zaraz na początku to jest tam nie wiem, trzecia scena, widzimy agentkę przy pracy w biurze FBI i, i w kadrze znajduje się całe ogromne pomieszczenie. W dodatku pomieszczenie ogromne i puste, prawie nieumeblowane, nieudekorowane jakoś za bardzo, a przez to właśnie przytłaczające. No i nasza bohaterka jest gdzieś tam w środku jakimś, no może nie wiem, punkcikiem, no, ale jest stosunkowo niewielka w tym kadrze. Później mamy kamerę krążącą chociażby po domu Longlexa, gdzie też mam wrażenie, że jest na dziwnej wysokości zawieszona i porusza się w taki trochę nienaturalny sposób. I tych takich low angles, tak tych niskich ujęć, czasem też jakby pochylonych trochę, jest sporo i one dobrze współgrają z atmosferą tego filmu. Tak. Budują ten klimat dziwności, ta przestrzeń często też przytłacza i to nie tylko wewnętrza, ale też na zewnątrz, że to niebo jest tak jak jakaś taka rama nad bohaterem kręcone, oświetlenie w pomieszczeniach jest trochę przyćmione tworzy się efekt takiego półmroku, który pasuje do takiego trochę weirdowego thrillera właśnie i też mamy, mam wrażenie zabawę z selektywną ostrością no ale tutaj tak jak mówię, żeby coś więcej powiedzieć, musiałbym to na spokojnie jeszcze co najmniej drugi raz obejrzeć, ale to jest fajne. tak? To pokazuje, że od strony estetycznej tutaj twórca się bawi, ale bawi się świadomie pod konkretny efekt i moim zdaniem go osiąga. Tak, do tej warstwy filmu w ogóle nie mam żadnych uwag krytycznych, tutaj mi się podobało. Mhm. Także mogę tylko potwierdzić. I wspomniałem, znaczy nie wspomniałem, tylko zapytałem cię o tę grozę. Yy, bo ja tego filmu właśnie nie czytałem tak przez, yy, kwestię ze sceny groza, bardziej przez ten klimat i cały ten wątek okultystyczny, yy, satanistyczny powiedzmy obecny tutaj w tle. Ja do niego podszedłem pewnie przez skrzywienie po aktach grozy, tak od strony tego, na ile właśnie twórca jakiś research zrobił i to okultystyczne mambo bo do filmu wprowadził. I to mi się w miarę podoba, bo w kilku scenach tutaj w tle pojawia się fizyczne wydanie Złotej Gałęzi Jamesa George'a Frasera i mamy nawiązania do treści książki, są zmyślone księgi magiczne, jak te Nine Circles of Hell, mam odwołania do Biblii, no wiadomo, w tego typu kinie w naszym kręgu kulturowym nie da się inaczej. Mamy wykorzystanie wiersza Satan z amerykańskiej, żyjącej jeszcze współczesnej poetki, Sharon Olds. Pojawia się oczywiście symbolika szóstek i dziewiątek, pojawia się motyw białego i najbliższego domu na koszulkach i w świecie przedstawionym. Pojawiają się też trochę dziwne motywy, które trochę mylą chyba tropy. Jak na przykład konie, mamy figurki koni, obrazki koni w pokojach dzieci, w pokoju Harker, mamy te słowa klucze w trakcie testu zdolności Harker w agencji FBI, gdzie tam padają właśnie aparat, pianino, ojciec, matka, tygrys, które te słowa nawiązują do pewnych symboli w tym filmie, do pewnych rekwizytów i scen i postaci. Fajnie, że Perkins zrobił ten research, zresztą zrobił go już pewnie na potrzeby tego pierwszego filmu, bo tam też no on de facto traktował o satanizmie i diabłach, ale jednocześnie mam wrażenie, że to jest tak kapkę naćkane tutaj, że ma budować ten klimat, ale właśnie, nie wiem, wyciągnęłaś coś z tego? Podobało ci się to, że mamy właśnie nawiązania do teorii, księgi magiczne, etc.? Ja przyznaję, że jestem raczej kiepska w wyłapywaniu takich nawiązań, bo ani nigdy się nie interesowałam za bardzo tematem okultyzmu, ani po prostu, nie wiem, jak ja nie zapamiętuję wielu rzeczy, takich szczegółów, faktów, nazwisk czy coś. Musiałabym bardzo dobrze znać ten temat, żeby być w stanie tak, wiesz, na gorąco w kinie różne rzeczy wyłapać. Mm -hmm. Moim zdaniem to, co mówisz, to brzmi znowu jak wrzucanie jakichś pustych nawiązań, które razem nie tworzą niczego fajnego i to jest kolejna wydmuszka jak cały ten kod. A nawiązywanie do cytatów z Biblii to już jest jakby coś tak... Yy, sfategowanego, że ja tego w ogóle nie czuję. Wiesz, to też zawsze wszystko da się ograć, nie? Coś mm -hmm. może być po raz tysięczny, a da się fajnie ograć i jak, jak kupisz film, to, to kupisz też te rzeczy. Moim zdaniem tutaj nie ma nic. Ja, ja nie dostrzegam nic fajnego w tym. Mnie normalnie takie rzeczy się podobają, nie? Gdy widzę, że Reżyser, scenarzysta poczytał o czymś, Nie, że to nie jest taki e, satanizm tylko przez jeden cytat z Biblii, Biblię Szatana, e, nie i nie wiem, pentagram i koniec, nie i robię film <grym> satanistyczny, tylko gdy ktoś tam coś wie o tym okultyzmie, coś tam sobie sprawdził. Tylko tutaj mam taki problem, że właśnie jest wrzuconych kilka rzeczy do jednego worka, że te symbole niektóre się gubią. Mamy jeszcze w ogóle całą tę metaforę kukułki i kukułczego jaja, co moim zdaniem też jest nie do końca... Znaczy, ja to widzę, jak sobie zrobiłem notatki, przeanalizowałem e, i tak dalej, to wszystko, ale w trakcie sensu to dla mnie była, to była strzelba czachowa, która nie wystrzeliła, nie? To był ostatecznie ten e, czerwony śledź, tak? E, I z drugiej strony też nie podoba mi się do końca, że to jest w taki też trochę kampowy sposób zmiksowane z innymi rzeczami, no bo mamy też te nawiązania właśnie rockowo-metalowe, powiedzmy muzyczne. E, no chociażby w kampanii bardzo mocno wykorzystywano ten, tej reklamowej utwór T-Rex'a Gong Get It On w finale też mamy i ten utwór i inne nawiązania do zespołów rockowych chociaż ja tego za bardzo nie wyłapałem to bardziej o tym doczytałem potem no i też tych elementów symbolicznych jest po prostu wiele a nie wszystkie są istotne Znowu właśnie wiele grzebów w jednym barszczu i tak trochę nie wiadomo na co rzucić okiem, na czym się skupić nie nie wszystko powraca i podoba mi się klimat budowany surowością świata przedstawionego, środków wyrazu, tak trzymaniem widza w niewiedzy i tym, że są jakieś tropy rzucone, ale to, że część tych tropów prowadzi, mam wrażenie, nikąd, już niekoniecznie. Tak, a przy tym to są rzucone tropy, z których nic nie wyciągasz, a potem i tak masz postać, ekspozycję, która po prostu wszystko wykłada i tyle. Mm -hmm. Tak jest. To jest ten moment dla mnie krytyczny, w którym... Ja się przestałem dobrze bawić. W ogóle ja byłem w kinie o 15, a mimo to ja siewałem przez tę pierwszą połowę filmu, przez te pierwsze dwa akty, więc nawet więcej, bo jednak to jest taki snowburner, który jest naprawdę powolny, ale no klimat mi się podobał nie? i właśnie miałem to poczucie, o którym ty mówiłaś, czuję, że ten film powinien mi się podobać, nie, że to jest tak. film, który ja lubię. Tak. Który... Tak, tam teoretycznie, wiesz, jakby paszysz na to i w tej pierwszej takiej warstwie tam wszystko jest to, co powinno być. I, mhm. i do, tak naprawdę dopiero jak wyszłam z kina, to do mnie dotarło, że w sumie to nie do końca mi się podobało. I tak, i tak aż, mm, aż tak musiałam, wiesz, porozmawiać ze swoim chłopakiem i... I to dopiero jakby fragmentami to do mnie docierało, że ej, ale to się nie klei i to mi w sumie nie pasowało i jakby sama nie byłam pewna swojej opinii, więc coś w filmie w sumie musi grać na jakimś poziomie na tyle dobrze, że mimo, że no jednak wydaje mi się, że mimo, że wielu rzeczy nie wiem i, i nie siedzę w temacie i tak dalej, to jednak jakiś tam... Jestem troszeczkę powiedzmy bardziej świadomym e, odbiorcą kina i ja mimo jakiegoś tam sztafaru nie byłam w stanie jakby w pierwszej chwili ocenić, czy mi się to podobało, czy nie. <gry> Więc no bo coś... estetycznie i emocjonalnie to działa, nie? Tylko... Tak. No na pewno działały jump scary, chociaż moim zdaniem były takie znowu leniwe, nie? Że no zawsze jak zrobisz nagle coś, coś głośnego, to wiadomo, że widz się poderwie, ale moim zdaniem były niepotrzebne te jumpscary. Powinno mhm. to działać e, inaczej. Mm, I ten film, pewne rzeczy, no, pewnymi rzeczami, się strasznie długo spuszcza, po czym robi skróty. Nie wiem, jak mhm. to powiedzieć dobrze, że jakby ty, dużo uwagi jest poświęconych na pewne rzeczy, z, z których nic nie wynika a jednocześnie brakuje tego czasu, czy woli, czy chęci, czy czegokolwiek, żeby pewne rzeczy jakby poświęcić im więcej uwagi. Mm -hmm. No i niestety, gdy już przestajemy pokazywać, a zaczynamy mówić, gdy wjeżdża ta ekspozycja, wjeżdża motywacja postaci, modus operandi tych postaci, to tak jak wspomniałaś, mnie też to nie przekonywało. Tak? Zaczęło mi się to trochę rozłazić i dopóki to była zagadka, którą ja sobie lepiłem w głowie, bawiłem się dobrze, a gdy dostałem kawę na ławę, no to zamiast jakiegoś oświecenia, efektu wow, nie, właśnie późne wskakują na swoje miejsca, to mi się to zaczęło rozklejać. A już wcześniej miałem problem z pewnymi rzeczami, które właśnie pod koniec jeszcze bardziej mnie uderzyły. I to, co mnie najbardziej wybijało z imersji, sprawiało, że ja zacząłem sobie myśleć, kiedy oglądam film i nie podoba mi się scenariusz, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest film o agentach FBI, a FBI w tym filmie postępuje głupio, nieprofesjonalnie, tak jak zauważyłeś czasami nie? Ta relacja tutaj głównej bohaterki z przełożonym jest mega dziwna. A druga rzecz to to, że masa rzeczy w tym filmie, jeżeli chodzi o chociażby samo to zło, które nawiedza świat przedstawiony, działa wybiórczo. Ja mam wrażenie, że w świecie przedstawionym jest kilka takich mechanizmów, które działają wtedy, kiedy to jest potrzebne scenariuszowo, a kiedy to nie pcha fabuły do przodu, czy nie służy intrydze, no to trochę o tym zapominamy i w skali całego filmu tam reżyser scenarzysta próbuje to jakoś kleić, żeby zachować jakąkolwiek logikę wewnętrzną, ale w trakcie seansu ja tej logiki nie czułem. Dopiero właśnie musiałem sobie wszystko analizować i de facto być adwokatem diabła, bo mi się to nie podobało, No ale starałem się powiedzieć, sprawdzam, nie? czy coś tam ma sens. No i z samego początku filmu taki przykład dla osób, które go nie widziały. Druga scena no to są agenci poszukujący uzbrojonego i niebezpiecznego mężczyzny. No i agenci po prostu pukają do drzwi, pytają, czy ktoś gościa nie widział. No i nasza agentka zajeżdża z partnerem na osiedle domów jednorodzinnych i mają szukać, tak? mają sprawdzać, czy czasem ktoś tam w okolicy gościa nie widział. Kobieta ma jakby właśnie wizję, przeczucie, nie wiemy jak to działa, no ale stwierdza, że nasz poszukiwany morderca jest w konkretnym domu. No i partner w sumie jej wierzy, no bo od razu się tam udaje, chociaż tak może też na przekór, na zasadzie no to choć sprawdzimy, zobaczysz, że się mylisz, no ale od razu się tam udaje, nie ma broni w pogotowiu, nie próbuje wykonać żadnych czynności wstępnych, tak? zajrzeć przez okno, obejść tego domu, żeby przypadkiem właśnie facet nie uciekł. Jest ich dwójka, no to jedna osoba może ubezpieczać tyły albo ubezpieczać siebie nawzajem. Mogą, no nie, no, laska stoi tam, gdzie stała, facet podchodzi do drzwi, drzwi się otwierają, koleś dostaje kulę w łeb. Partnerka, tak jak mówię, no nie osłania go, nic nie robi, nie wyciągnęła broni, stoi gdzieś dalej, po chwili przystępuje do działania, wchodzi już do środka uzbrojona no i facet już nie jest uzbrojony i niebezpieczny. Siedzi sobie grzecznie na łóżeczku i w skali całego filmu to ma jakiś tam sens. To z czegoś może wynika, ale na tym etapie ja po prostu wywróciłem oczami. Nie? Na zasadzie w ogóle, co się dzieje? nie? No, no to, to W tym ale momencie słuchaj, to nie ma sensu. Ale słuchaj, i właśnie o to i to się powtarza przez cały film, że widzisz e, agentów FBI, od razu ci się włączają wszystkie schematy z filmów, które oglądałeś, tylko, że oni, kurde, nie są agentami FBI. Oni są postaciami udającymi agentów FBI. Ja to tak to odebrałam. No w pewnym sensie tak, że jak gdyby jakieś procedury, jakaś taka logika po prostu działania służb mundurowych, porządkowych, innych nie jest zachowana potem właśnie ta relacja też, zresztą sam fakt, nie, że laska zostaje skierowana do śledztwa, w którym zginęło 10 godzin bodajże, czyli no kilkadziesiąt osób. Śledztwo trwa od 30 lat, a ona je solo praktycznie prowadzi i jej szef jej nie przekazuje żadnych ustaleń, Wtedy, czy tam daje jej teczkę z dowodami, tak? Ale jak gdyby daje jej teczkę i pyta właśnie, co sądzisz, nie? Słuchaj, co tam ale to, to, jeszcze, no? to jeszcze nic, bo może im nie zależało, bo myśleli, że jest, sprawa jest nie do rozwiązania, ale, że oni w ogóle wzięli na poważnie to, że ona miała to przeczucie i zrobili mm -hmm. jakieś jej testy. Przecież to jest po prostu śmieszne. Więc w pewnym no. sensie film od początku nam pokazuje, że ej, tylko ci się wydaje, że ten film jest taki, jaki myślisz, że jest. Że w pewnym sensie od początku mm, reżyser nam pokazuje, że tu się nie będzie kleić. Że tu będzie dziwnie i tu będzie no nie wiem, jakby, że, że logika tego filmu jest inna, niż mogłoby się nam wydawać. Mm -hmm. Dobra, ja myślę, że powinniśmy już przejść do spoilerów tak. jednak. Bo... E, no to podsumowując, film jest atrakcyjny wizualnie, przez dwa akty ma przyjemny, weekendowy klimat, akcja to już się bardzo powoli, więc jest mega senny przy tym, ale mimo to dopóki żyłem w niewiedzy, dopóki film mnie karmił tym niedopowiedzeniem, no to ja chłonąłem tę atmosferę i bawiłem się dobrze, ale no ostatni akt i finał nie tyle mnie przeraziły czy zaskoczyły, co bardziej zirytowały. Ja na przykład bawiłem się gorzej na Long Legs niż na Maxine, i jak myślałem, że to będzie właśnie naprawdę fajny film, nie jakieś 8 na 9, 9 na 10 czy coś, tak ode mnie punktowo 6 na 10 max, bo ostatecznie no ten klimat doceniam, tak? te dwa akty były spoko, ale całościowo to do mnie nie przemawia. Ja powiem, że to jest na tyle specyficzny film, że jestem w stanie uwierzyć w to, że ktoś się w nim doszuka czegoś super. I wierzę, że komuś mu się szczerze podobać. Natomiast jest wysokie prawdopodobieństwo, że drogi słuchaczu, jeżeli jeszcze nie oglądałeś, że to tobie się nie spodoba, bo nam się nie spodobało. <grym> <grym> I hmm. myślę, że no, no można zaryzykować, ale... Mm, nie wydaje mi się, żeby ten film, nie wiem, stał się kultowy, bo chyba jednak za dużo tam jest rzeczy, które się nie udały mimo wszystko. Ale on w sumie jest taką próbą, nie? Zrobienia czegoś, co za 6 lat może obrosnąć kultem. Nie chociażby przez Longlexa, który jest takim dziwadłem. Wiesz co, wszystko jest w stanie być kultowe przy odrobinie chęci rzesz ludzi. Więc nie zdziwiłabym się. Natomiast ja do tego Pociągu nie, nie, nie wsiądę. <głos> mm -hmm. Znaczy ja na pewno pójdę na kolejne filmy Perkinsa do kina, no bo podoba mi się, że facet próbuje robić już na dziwne rzeczy, no ale nie tym razem. No. W sensie nie tym wiem. razem to do mnie nie trafiło. Nie przekonał mnie, że to jest zamysł artystyczny. Dla mnie to jest takie, wiesz, poszukiwanie po omacku, zamysł zrobienia czegoś, co będzie po prostu rzetelnym, fajnym kinem. A myślałem, że to ja będę mega krytyczny w tym nagraniu. Ja jestem na, chciałam zauważyć, że jestem na redukcji i, <laughs> i miałam wczoraj zabieg i brzuch mnie bolał i nie mogę biegać aż do czwartku, więc ta, ta, ten podcast nie mógł wyglądać inaczej. Mógł być na nami Pytanie mógł tylko, w którą Jerry. stronę by go pociągnął. Nie, ja myślę, że Jerry by w pewnym momencie zaczął bronić tego filmu. Tak, takie mamie we, wewnętrzne przeczucie, że mm -hmm. po prostu stałby się adwokatem diabła, mimowolnie. Zachęcamy Jerry'ego do komentowania, a was, e, jeżeli chcecie zobaczyć film, to odsyłamy do kina. E, jeżeli nie zamierzacie go oglądać, już go widzieliście, no to zapraszamy na strefę spoilerową. Uwaga! Spoiler! Dobra, ja zacznę od tego, bo zaczęliśmy podcast od tego, że to by się nie spodobało to, że to jest reklamowane jako horror. Mi się wydaje, że w momencie, kiedy wszedł wątek przerodzony, w dodatku wprowadzony w taki, a nie inny sposób, czyli nagle pojawia się postać, która wszystko tłumaczy, to gdyby to było reklamowane jako thriller, to ludzie byli strasznie, strasznie, strasznie rozczarowani i ja też bym była rozczarowana. I ten film nie działa jako thriller, dlatego że w zasadzie zagadka nie zostaje rozwiązana w taki realny sposób. I wiesz, oglądasz sobie te dwa pierwsze akty i czekasz na jakieś nienadprzyrodzone rozwiązanie tego całego problemu, że jak to się dzieje, że te rodziny giną, a nie ma żadnych śladów tego mordercy. I wiesz, i póki oglądasz ten film w konwencji thrillerowej, to to jest fajne, to to jest cool, bo myślisz sobie, potem mi twórcy przedstawią jakiś zajebisty, kurde sposób na to, żeby ten dziwny typ, który w ogóle wygląda jak świr i przygłup i robi dziwne rzeczy i w ogóle jakim cudem taki ktoś jest w stanie być, wiesz, geniuszem zbrodni. Zbrodni, że on jest w stanie to wszystko już osiągnąć. I co, okazuje się, że po prostu no, czary, nie? Mm -hmm. Po prostu czary. I to jest podstawowy problem tego filmu, myślę, pod wieloma względami. Ja się z tym zgadzam, ale po prostu chodziło mi o to, że reklamowanie go jako, wiesz, ten e, horror, jakiego jeszcze nie widziałaś, nie? Ten najstraszniejszy horror A, no i tak dalej, że to, to, tak, to wiesz, jest bez sensu. Tam... Gdyby powiedziano, nie? Że właśnie, e, nie wiem no milczenie owiec spotyka i tutaj jakiś chore okultystyczny, który pasuje nie? no to już prędzej bo no ale rzeczywiście sama reklama jako thriller też by była bez sensu i w ogóle jeżeli ktoś nie widział to może wyjaśnijmy że Long Legs ten właśnie emerytowany, trochę już szalony były muzyk, to czciciel i wysłannik szatana de facto, a matka głównej bohaterki była z nim w zmowie. Aby Longleks nie skrzywdził jej córki Lee Harker, no to matka zgodziła się do końca życia służyć diabłu i wprowadzać lalki do domów rodzin, które mają zostać złożone w ofierze diabłu. Ląglek stworzy lalki, zamyka w ich głowach kulkę metalową, która ma niby w sobie cząstkę diabła, jakąś szatańską substancję. Nasza matka jest pielęgniarką i to jeszcze związaną z kościołem, więc właśnie jako ta dobra dusza ma wchodzić do domów. I te lalki, które zawsze są podobizną dziecka, które w tym domu mieszka, ma wnosić, zostawiać i wtedy właśnie domownicy będą się nawzajem zabijać. No i w dodatku Long Legs mieszka w piwnicy w domu Harkiego u tej matki. Dobrze, że powiedziałeś, bo na pewno będzie co najmniej 15 osób, które słuchają sekcji spoilerowej, nie ogląda nie, ogląda, nie obejrzywszy tego filmu. Ja często słucham podcastów po latach i nie pamiętam już, co się o, wydarzyło. No dobrze. W każdym razie jeszcze chciałam a propos tego, no bo tak mi cały czas mam z tyłu głowy Deus Ex Machina jako rozwiązanie fabularne i to niby nie jest to, ale mam wrażenie, że troszeczkę w tym typie jakby, nie? Że... W sumie to nie wymyśleliśmy, jak rozwiązać tę te, zagadkę, więc po pierwsze mamy rozwiązanie kodu pod tytułem Lee dostaje kartkę z, uwaga, rozwiązaniem kodu <sum> <sum> I, <sum> i nie przyznaje się swojemu przełożonemu, że po prostu dostała rozwiązanie gotowe, tylko coś rzuca o tym, że jak, u, jak popatrzysz na coś wystarczająco długo, to zaczyna mieć sens, i potem po prostu dowiadujemy się, że są lalki. No i tyle. Mm -hmm. Ale to, że no. to jest desu Ex machina, to jest jedno, ale ja mam problem y, z samym tym działaniem zła, tak co do zasady. No bo jeżeli na początku Longlegs, jako ten wysłannik diabła, tak szantażuje naszą matkę, to znaczy, że mógł skrzywdzić ją i jej córkę, tak po prostu, nie? To skoro może krzywdzić ludzi tak po prostu, to po co w ogóle cała szopka z lalkami? Po co cały teatrzyk? Nie? Po co jakaś intryga na 30 lat? <śmiech> nie? Skoro szatan może działać bez tego, no to po co ma to robić? No i film to tłumaczy w taki sposób, że cała ta szopka była tylko po to, żeby na koniec Harker strzeliła swojej matce w twarz. Żeby zabiła swoją matkę. No ale dla mnie to też jest mega głupie wytłumaczenie. Nie? To jest takie Aha, czyli nic nie miało żadnego sensu, nie? To wszystko było snem psa, no właśnie tak, bo chodziło tylko o to, że szatan sobie wymyślił, że tak to rozegra, że w końcu córka zabije matkę. No, wow. Nie wiem, co ci powiedzieć. No, to, bo to taki właśnie jest film, że masz po prostu pewne elementy, które były już w innych filmach, i więc są też w tym filmie, mam wrażenie, że to trochę tak wygląda, że Ej, powinniśmy mhm. mieć taki motyw, bo już był taki motyw. Bo w takich filmach są takie motywy, nie? I tak no sobie tak, od... ale to trzeba dobrać, nie? To w sensie możesz sobie wykmienić te. Nie wiem, to jest jak z jakimiś, nie wiem, chcesz udekorować pomieszczenie, nie? No to możesz rozkminiać, jakie są ozdoby, ale na końcu wybierasz te, które do pasują, a nie? Znaczy ja jestem w stanie uwierzyć w to, że szatan robi rzeczy tylko po to, żeby się pobawić. Jakby to dla mnie nie jest problemem, szczerze mówiąc. Um. No tak, ale to sprawia, że cały ten film to jest takie, a bo ktoś miał właśnie zachciankę tak głupią i, i i tyle. I że de facto nic nie miało sensu. Wszystko było zaplanowane, ukartowane, nie, nikt nie miał na nic wpływu. No bo to tak trochę wychodzi z tego. I wszystko właśnie jest takie, jak, jak zobaczyłem cały film, no to sobie to kleję w głowie, ale na etapie seansu wspomniałem o tych zdolnościach parapsychicznych, nie? że mi nie pasowały totalnie. No bo laska przyjeżdża pierwszy raz na osiedle, gdzie w jednym z tych domów czai się morderca i wykrywa go w 15 sekund ale jednocześnie w piwnicy jej domu mieszkał morderca, mm. czyli szatana i ona tego wykryć nie mogła i nawet jeżeli założymy, że on się wprowadził później, no to teraz przyjeżdża do matki i też tego nie czuje. No i znowu, to można wytłumaczyć tym, że ona nie ma żadnych mocy, tylko tak naprawdę to są podszepty szatana. No bo dosłownie mamy tutaj takie sceny, że za nią znajduje się jakiś cień, więc można założyć, można sobie wyobrazić, że dosłownie szepcze jej coś do ucha, no ale to po raz kolejny jest po prostu bardzo wygodny zabieg na właśnie załatanie tak, pewnych dziur w fabule i zabieg scenarzysty, który mnie wybija w trakcie seansu, bo ja po tej drugiej scenie czekam na rozwinięcie wątku piach czekam na to czy ona coś Właśnie zobaczy nie, przyszłość w jakimś istotnym momencie fabuły, czy ona jakąś swoją mocą będzie w stanie złapać mordercę, czy do czego to zostanie wykorzystane, to nie jest wykorzystane. Proszę cię, przecież ona nawet nie była w stanie rozkminić działania tych lalek. Już zostało w zasadzie wszystko powiedziane, a i tak pojechała na, te, na to przyjęcie urodzinowe córki swojego przełożonego i gapiła się na nich jak debilka, za przeproszeniem, zamiast od razu zniszczyć tę lalkę. W ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, czemu ona tego nie zrobiła. I to nie jest w żaden sposób wyjaśnione, poza tym, że jest głupia. No bo sorry, ale to prawda. I wiesz, i postać, która teoretycznie miała być genialną detektyw, tak naprawdę jest od samego początku... Udają jej się rzeczy tylko dlatego, że, dostaje, że, że dostaje, dostaje pomoc z zewnątrz, bo po prostu jest jakby częścią tego, co się dzieje. Plany. Ja się zastanawiam, jakim cudem ona w ogóle została agentką. Bo jest znaczy, bo to jest wszystko częścią planu szatana. Nie, to pada w filmie. Longlex jej mówi, że zostałaś agentką co za przypadek, nie? W sensie to wszystko jest zaplanowane przez szatana, tak ci mówi scenariusz. Że ona jest protegowaną no, okay, mocy diabelskiej. No okej, Okej, w porządku. I kupiłabym to, gdyby ona faktycznie była, e, miała te swoje tam moce, które pomagają jej być świetną detektyw. Ale ona nie jest świetną detektyw. Mhm. Więc wiesz, jakby to, że sobie szatan coś tam zaplanował, to jedno, ale... Mm, Powinno to działać moim zdaniem na zasadzie, że po prostu wpłynął na to, że ona ma jakieś szczególne umiejętności, a nie, że nie wiem w sumie, nawet nie jest wyjaśnione w jaki sposób ona została tą agentką, bo jest straszną malapetą moim zdaniem, no. Ale w ogóle, bo wspomniałaś o tych urodzinach, czyli o wielkim finale, tak? Mamy urodziny córki przełożonego, no i ona przyjeżdża i tam już jest lalka zawieziona przez jej matkę. No i moim zdaniem na tym etapie ona już wszystko wie, po tak. prostu, bo matka była tą sceną, miała scenę z ekspozycją chwilę wcześniej, a bohaterka niczego nie robi i moim zdaniem to, to nie wynika z tego, że ona nie ogarnęła, że ona jest właśnie głupia. To, to nie ma żadnego uzasadnienia, że ona nie zabiera lalki, nie niszczy jej, nie próbuje przemówić do swojego przełożonego, nie próbuje wyrwać go z transu, nie atakuje swojej matki jakoś, żeby ona coś zrobiła. Laska czeka, bo tak chce scenariusz moim zdaniem. Właśnie to też jest znowu tak. tak leniwe, bo ona tam przyjeżdża, żeby działać. Ona tam nie wpada przypadkiem, to nie jest tak, że ona nie wie co się dzieje, a ona czeka, przełożony zabiera swoją żonę do kuchni, zabija ją tam i dopiero jak wraca po córkę, no to bohaterka zaczyna reagować. Tak, tak? I to jest absolutnie e niczym wytłumaczone. Tak, i wyciąga tę córkę, kon... zabija swojego przełożonego, zabija swoją matkę i zabiera tę dziewczynkę na zewnątrz. Ona tej lalki chyba nie niszczy, znaczy próbuje ją zniszczyć, ale tam pistolet nie działa, czy coś tak, chyba. Tak. Więc tę lalkę zostawia, no mogą ją potwórz. To była jakaś porcelanowa lalka, nie? Więc yy, o ścianę by nią walnęła i by było po sprawie, a ona zabiera tę córkę i co niby zamierza z nią zrobić? I reżyser w wywiadach mówi, że to jest nieistotne, że po prostu chodziło o to, żeby doprowadzić do tej najgorszej możliwej dla niej sceny, kiedy właśnie ma zastrzelić matkę, ale znowu, jeżeli szatan jest omnipotentny, no to cała ta zabawa... No w sumie nie jest, nie tylko Bóg jest omnipotentny. No ale w, w, w jakiś tam, w ludzkim pojmowaniu rzeczywistości, jak gdyby ma bardzo duże możliwości, nie? Więc cała ta zabawa jest taka sobie, masa, ale że też, czym się tu gryzie, wspomniałaś. Ale, e, y no, no, ale też co w ogóle, co to za wytłumaczenie, że to nie ma znaczenia. W ten sposób mam wrażenie, że pół filmu mógłby wytłumaczyć, że to nie ma znaczenia, bo chodziło tylko o to, żeby zrobić taką scenę, która nawiązuje do innych filmów. Cały ten film taki jest, mam wrażenie. Znaczy, no trochę tak jest wytłumaczone, że wszystko, co się wydarzyło, miało po prostu doprowadzić do tej ostatniej sceny i co będzie dalej, nie ma znaczenia i w sumie tyle. No, leniwe. Ale to, że ten przełożony też niczego nie ogarnia, to też mnie załamuje, no bo bohaterka na samym początku śledztwa odkrywa, że dzieci z pomordowanych rodzin mają rodziny 14 dnia danego miesiąca. No i przełożony nie skumał, że i bohaterka, i jego córka mają rodziny 14 dnia miesiąca. Nieważny trop w sprawie niby, a on nic z tym nie robi. No może nie musiał tego komentować od razu, ale on z tym nic nie robi do wielkiego finału de facto, nie, więc to też go pokazuje w takim średnim świetle. To, że ta placówka FBI to jest de facto, no właśnie, szef kartek, jedna agentka, a jakaś mega ważna sprawa, kilkadziesiąt ofiar, nikt e, tego nie bada. To, że oni robią te testy parapsychiczne po jednej sytuacji, gdzie ona nawet by, chyba by się do tego nie przyznała w tej sytuacji, nie? Do, powiedziałaby, tak. że po prostu no, facet zapukał, dostał kulę w łeb, ja tam weszłam, no facet e, był, bezbronny, no, był bezbronny, bo szatan mu pewnie powiedział, tak? A zresztą nawet e... gdyby powiedziała, że, ej, mam czucie, że ten koleś tam będzie, to wszyscy by pomyśleli, no spoko, bo jakby ludziom się różne rzeczy wydają. Jeszcze Gdy dziewczyna, już... której przed chwilą partner zginął, nie? Która jest w szoku. Pewnie. Tak. Jakby z perspektywy czasu to wiele takich przeczuć się potwierdza, bo człowiek pamięta tylko te rzeczy, które się potwierdziły, a nie te, które się nie potwierdziły, nie? Mhm. Confirmation bias. jakby... Każdy normalny człowiek by to zignorował kompletnie. A jeszcze podejrzewam, że taka osoba jak Lee by nie naciskała na to, że ej, przebadajcie mnie, bo jestem jakaś, nie wiem, mam jakieś, jakieś nadprzyrodzone moce, to, że ona raport złożyła, to już jest cud. Ale potem jej szef przełożony przecież ma dane do tego wszystkiego, dostęp do tych danych, tak, z tego badania. No i tak z jednej strony on jest jak gdyby dalej kapkę zaskoczony, z drugiej strony tak jakoś łyka to bardzo szybko, tam nawet pada ten żarcik, że lepiej być tam połowicznym medium tak na ileś procent niż w ogóle. I jeszcze ten cały wątek matki i macierzyństwa, bo Perkins strasznie podkreśla, że to jest film, który trochę wyrósł z relacji jego, z jego rodzicami. Ja też Jezus, tak nie do końca wiem, co on chciał powiedzieć w tym kontekście. No bo mamy matkę, która decyduje się służyć szatanowi i powodować masowe morderstwa, by chronić swoją córkę, tak? Ale ja nie czuję, żeby to było poświęcenie z jej strony, tak? Ona to robi bez żadnego oporu, bez walki. Nie ma sceny, nie, gdzie ona wątpi. nie, tutaj się nie zgadzam. Może nie ma scen, ale moim zdaniem stan ich domu wskazuje na to, że ona ma bardzo poważne problemy psychiczne, które moim zdaniem bezpośrednio wynikają z tego, co robi. Ale nie wiesz, czy wcześniej ten stan był inny do końca, nie? Bo my nie mamy jakiegoś takiego porównania właśnie ewolucji, jakiś przejść między tym, co było przed, co było po. No dobra, my... na tyle rzeczy, które tutaj są jakieś tam niedopowiedziane, niewyjaśnione, to akurat tutaj bym się nie czepiała. Bo moim zdaniem wyjaśnienie, co robi matka Li. Jakby wyjaśnia, dlaczego ich relacja jest taka dziwna, dlaczego ta matka jest taka dziwna, dlaczego ich dom wygląda tak, jak wygląda. Także moim zdaniem tutaj akurat wszystko się, się jakoś tam klei. No ale moim zdaniem brak znowu tych elementów, nie? że nie ma jakiegoś momentu, że. Bo nie wiem, czemu ona się w ogóle na to zgodziła. Tak? My nie wiemy, czy się zgodziła na to od razu, no, ale tak możemy zakładać. Przyjęła Longlexa pod swój dach, tak, do swojego domu. Ona się teraz zachowuje, jakby to było całkowicie normalne, to co robi. Nie? Że wpr gdy wprowadza te lalki do domów, czy opowiada swoją opowieść, to ona brzmi wręcz na zadowoloną z siebie. Może być dumna nie, oczywiście, że zrobiła to jest, dla córki. Nie zgadzam się. Ona nie brzmi na zadowoloną z siebie. Ona brzmi i zachowuje się jak człowiek pogodzony ze swoim losem. Pamiętaj, że to trwa 30 lat. Znaczy, no, ale nie, ona to, robi nie, taki wyrzut. Ja, ja, ja to odebrałam, jakby ona mówiła, patrz, co ja tutaj zrobiłam. Tak? Nie z żalem czy czymś takim. No bo ona już jest w głębokiej depresji i ona nie ma w ogóle generalnie uczuć. Ona wygląda z strasznie zblazowaną. Nawet ostatnio, jak czytałam książkę o Slendermenie, o tych zabójstwach, to tam mhm. było coś takiego, że jest coś takiego jak płaski afekt. Czyli kiedy um, osoba z problemami psychicznymi, tutaj akurat mhm. była dziewczynka z psychozą, um, nie wykazuje emocji. I to nie dlatego, że jest psychopatką czy cokolwiek, tylko po prostu jest w tak e, głębokiej jakby apatii, dlatego że odcina się właśnie od tych zbyt silnych emocji. Nie wiem, pewnie to źle wytłumaczyłam. W każdym razie, że to jest taki objaw, który może być odczytany jako że się z tym pogodziła i ją to nie rusza, a tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie. Że ona wręcz musi włączyć taki mechanizm obronny, żeby nie odczuwać tych emocji. W moim zdaniem ak akurat wiesz, jakby dużo złego mogę powiedzieć o tym filmie, ale tutaj mi wszystko pasowało i nawet aktorka dobrze to zagrała. Właśnie ja okay. widziałam taki, taką nie pogodzenie się ze swoim losem, y, tylko raczej y, przyjęcie go na tej zasadzie. Ona, ona, To, jak ona żyła, pokazywało, że ona nie jest pogodzona, ona nie jest szczęśliwa. Ona po prostu to w, w, w jakimś tam stopniu zaakceptowała, ale płaci za to bardzo wysoką cenę. Znaczy jak teraz o tym tak mówisz, OK, no bo właśnie ja miałem ja się od tego też odbiłem, no bo ja nie rozumiałem nie? tego jej zachowania i też zacząłem myśleć o longleksie, który być może też został zwerbowany. Nie tak jak on zwerbował e, matkę Harker, tak może jego zwerbował ktoś inny e, kiedyś. Tylko że longleks był prawdopodobnie od początku jakoś tam. E, no zakręcony tak, na ten satanizm, Może był kultystą, powiedzmy, już wcześniej, a matka absolutnie nie, ona była pielęgniarką z innej religii, z jakiegoś innego kościoła, więc to mi się tutaj gryzło, ale właśnie wracając do tego, co to wszystko nam ukazuje, nie? widzimy, że Harker nie wyszła na tym dobrze, ma fatalną relację z matką, tam pada ten, w sumie to jest fajne, mocne, ten cytat, to znowu ja twoja jedyna córka, nie? Gdy rozmawiasz z nią przez telefon, to jest, w sensie czemu ktoś miałby tak mówić, nie? To pokazuje, że ta ich relacja jest naprawdę wiesz co uzgotana, no. Ja Łukasz też miał problem z tym, z tą odpowiedzią w scenie rozmowy z, przez telefon i ja mam wrażenie, że no nie wiem, może ja to źle interpretuję, ale że to kompletnie o coś innego chodziło. Bo ona tam powiedziała, e, przywitała się część e, cześć, cześć y, mamo, e, a jej matka odpowiedziała chyba kto tam, czy coś takiego. I że to była taka odpowiedź na zasadzie, że mm, może trochę autystyczna że zwrócenie jej uwagi, że dlaczego mówisz coś, co w sumie brzmiało bardzo konwencjonalnie, ale było mm -hmm. nielogiczne, ponieważ skoro powiedziała do niej cześć mamo, to ona już od razu powinna wiedzieć, co to jest. Wiesz, o co chodzi? Bo ma mm -hmm. tylko jedną tak, córkę, tak. no to nie mógł być ani brat, ani nikt inny, nie? Tylko, bo to powraca, nie? Ja, ja nie pamiętam dokładnie tych dialogów, ale to powraca dwa albo trzy razy, dlatego miałem, ja w tym odebrałem jakąś taką, nie wiem, pasywną agresywność czy coś, znaczy, no, hmm. one miały. One miały bardzo dziwną relację, no, ale kurczę, no, to akurat jest zrozumiałe, bo ta matka musiała w pewnym momencie mieć przecież problemy psychiczne, w związku z tym, że przyczynia się do śmierci tylu osób, nie? Mm -hmm. No i Halkhead też wygosła trochę na odludka, nie? Jest potwornie no. biegna tak. i, nie wiem, na przykład mamy scenę, gdy jest w w sypialni córki swojego przełożonego i siedzi w takiej dziwnej pozie na łóżku, nie wie, co z sobą zrobić, jak ma z nią rozmawiać, ale jednocześnie właśnie cały czas jest bierna. To nie jest taki po prostu introwertyzm, jakaś fobia społeczna, że ona się wycofuje czy coś, tylko ona tak się daje ciągać i nie wie, jak się w tych sytuacjach potem odnaleźć. I właśnie Perkins mówi, że no ten film właśnie wyrósł z tego też jego analizowania własnej sytuacji, tego życia w domu, gdzie właśnie rodzice chronią dzieci przy pomocy kłamstw i niedomówień. Ta relacja u niego w domu też była dziwna, bo on był synem aktora, który grał Normana Batesa, chyba Antony się nazywał, Perkins też i problem polegał na tym, że jego ojciec był gejem, ale miał, no to Trochę takie fejkowe małżeństwo. No i jego rodzice no, zaakceptowali ten stan rzeczy i jak gdyby utrzymywali je do śmierci. No ale jednak co innego jest właśnie jakieś takie tworzenie jakiegoś teatrzyku pod konwenansa, co innego jest no, jednak służyć szatanowi za zabijać rodziny no przez kilkanaście czy kilkadziesiąt ja, lat. Ja nie wiem, czy on sobie zdaje sprawę z tego, że takie porównania może nie są w porządku wobec jego rodziców. Oh my God. Nie wiem, co, nie wiem, jak to skomentować. Znaczy, ja się teraz zaśmiem, ale to taki właśnie też nerwowy śmiech na zasadzie, że tak trochę... Znaczy okej, okay, no może był jakiś inny pomysł, nie, taki bardziej dramatyczne, wy, wyewoluowało w takie gatunkowe coś nie? No, i zmutowało razem z tymi wszystkimi wątkami dorzuconymi. No dobrze, spoko, ale to mógł zatrzymać dla siebie, a nie... Nie wiem, dla mnie to... Dobra, może oceniam pochopnie. Ktoś mnie może wyprowadzić z z błędu, ale to brzmi jak um, jak są takie te programy typu talent show, to nie mm -hmm. możesz mieć po prostu talentu, musisz mieć jeszcze jakąś historię taką, wiesz, której jakieś jakiejś przeciwności masz Ma być w życiu, i talent, tak, i show, tak, jak tak. sama nazwa wskazuje. Um, I to brzmi trochę tak, jakby on na siłę próbował jakby włączyć swoją biografię w, w ten film, żeby, żeby pokazać, że mówi o czymś ważnym być może, albo nie wiem, o co w zasadzie mu chodziło, ale, ale no. Mm -hmm. I e, też e, ja tutaj trochę tego nie czuję, no bo jak już robisz taką symbolikę, nie, e, tego macierzyństwa, poświęcenia e, udanego czy nieudanego, no to ja bym chciał, żeby to jednak do czegoś prowadziła, a tutaj właśnie ja nie wiem w sumie, jak mam to oceniać, no przecież nie ocenię tej matki dobrze, nie? Ja nie czuję, że to jest, że poświęciła wszystko dla córki, tylko mam wrażenie, że się wpakowała w jakieś bagno yy, i po prostu w nim tkwi i nie chce z niego wyjść, nawet gdy już po prostu wszyscy wiedzą, co i jak, tak? I, i ja nie czuję, żeby ona na końcu robiła to ze strachu, na przykład przed diabłem czy coś, tylko właśnie dlatego ja, może to jest jakieś wyparcie, ale ja to odebrałem jako akceptację, że ona po prostu, mimo, że już wszyscy wszystko wiedzą, sprawa się rypła, Long nie żyje, to ona chce dalej jak gdyby robić to, co robi, że ona nie chce, w ogóle nie próbuje walczyć, zmienić czegoś. No myślę, że tak, że już w pewnym sensie działa z rozpędu, nie? To trochę tak wyglądało po prostu chyba. Hmm. Ale to wtedy jest y, jako krytyka właśnie takich rodziców, którzy tłumaczą no widzisz, sobie, że robią coś dla dzieci. No i widzisz, no i właśnie o to mi chodzi. Po co takie porównania, skoro potem ludzie się będą zastanawiać, a jak to, że w tym filmie bo, bohaterka służy szatanowi, ma się do małżeń, z których ktoś udaje, że nie jest gejem. No ja pierdolę, no. <śled> Znaczy, może tam były inne problemy też, nie wiem, właśnie wycofanie się kogoś, z, w sensie może on tam nie miał ojca czy nie miał matki, tak? I to też jest tutaj w tym filmie, ale nadal, no, rozumiem, tak? Ciebie i no to nie ma większego sensu. To ostatnia rzecz symboli kółka, bo to też zatoczyło szersze koło w internecie bo Long Legs zaczyna od wydawania tych dźwięków kukułczych na początku filmu. No i oczywiście jest to takie bezpośrednie przełożenie wątku kukułki, czyli podkładanie tych lalek, które mają szatana uwięzionego w metalowej kulce. Kulka to trochę jak jajo. No i nasza matka podrzuca te lalki do domów, czyli jest jak ta kukułka, która podrzuca swoje jaja w swoim własnym interesie, celu, tak, innym matkom, innym rodzicom. Więc jest ten, to takie bezpośrednie przełożenie. Jest, ja nie wiedziałem, że to jest termin, ale po angielsku funkcjonuje taki termin jak cuckooing. To jest określenie z zakresu kryminalistyki, które dotyczy przejmowania cudzego domu na potrzeby przestępczego procederu. I to jest spoko, bo to ma sens też w kontekście tego filmu, bo no zarówno to przejmowanie domów na rytualne morderstwa, jak i fakt, że Longlegs mieszkał u Harkerów w piwnicy, gdzieś tam pasuje do tego terminu. Ale na przykład internet bardzo podchwycił wątek tego, że Harker nie ma ojca i że skoro szatan się tak o nią troszczy tam jej potrzeptuje różne rzeczy na łóżko, yy, sprawił, że trafiła do FBI i robi tam jakąś karierę to, że może sama Lee jest takim kłuczym jajem, że może ona jest jakąś antychrystką i dlatego szatan teraz specjalnie się nią opiekuje, no przy czym Perkins akurat ten wątek yy, zabił, tak, słuchasz, w sensie stwierdził, że no nie, nie, nie o to chodzi to, to, to nie jest yy, w ogóle trop interpretacyjny w jego odczuciu. Ja mam w ogóle opory, żeby tak głęboko analizować ten film, bo nie wydaje mi się, żeby tam była jakaś taka głębia. Znaczy Jerry też powiedział, że jego zdaniem to jest bardzo prosty film yy, i tak go chcę oceniać. No i no rzeczywiście niestety dla mnie, tak? no bo ja lubię właśnie takie gonienie króliczka, takie chwytanie się tropów i wchodzenie głębiej i głębiej, no tutaj to się tak średnio sprawdza, nie? Że są... Ja, jest, ja, ja myślę, to że... To są ozdobniki, no. Tak, dokładnie. Właśnie miałam to powiedzieć, że to miał być po prostu dziwny koleś, który robi dziwne rzeczy. I być może jeżeli takie podejście do tego filmu sprawiło, że czegoś nie zauważyłam, to jakby cała wina spada na twórcę, bo zrobił taki film, że ja po prostu nie wierzę w to, że Warto się doszukiwać czegoś więcej. No to myśl to chyba za Nie <głos> <głos> Nie warto się doszukiwać czegoś więcej. Że coś takiego pada w nawiązanym podcaście, to ja nie wierzę. No ale. <głos> ja, musisz mnie częściej zapraszać Ja tutaj będę, wiesz, po prostu stoją niewiary. Nie, hmm. nieprawda. Ja lubię też tam sobie poanalizować jakieś filmy, ale po prostu nie. Kompletnie nawet nie, nie przychodzi mi do głowy, żeby y, czytać analizy, bo nie czuję, żeby. Bo czasami ludzie doszukują się czegoś, czego nie ma, i po prostu czułam, że to by tak wyglądało w przypadku tego filmu. Znaczy ja tutaj się przekopałem przez różne rzeczy. Jak już zrobiłem swoje notatki, to wiesz tam jakieś fora internetowe, komentarze na YouTubie, pod trailerami, pod różnymi filmami, analizę tego ARG sobie przejrzałem i tak dalej. Pomijając to, że zawsze tam jest masa nietrafionych teorii, takich też totalnie przestrzelonych, to gdzieś tam mnie fascynuje samo to, że ludzie są czasem w stanie właśnie coś rzeczywiście odkryć takiego mega zakamuflowanego, a czasami właśnie puścić się peronu i coś yy, wyczytać, czego absolutnie tam nie ma. Tak na 300%. Nie? W sensie, no nie ma szans. Yy, więc to jest dla mnie zawsze ciekawa robota tak poznawczo. Też taka zabawa, ale tutaj też na przykład ludzie próbowali przeanalizować wątki okultystyczne, satanistyczne pod kątem tego, z jakiego rodzaju diabłem, szatanem, z demonologii mamy do czynienia w tym filmie i to się totalnie rozlazło. Ja też nie jestem w stanie tego streścić, bo to jest zbyt skomplikowane i nie mam notatek też z tego, ale właśnie y, czytałem cytaty nie, z książek magicznych i tak dalej i to mi się totalnie nie kleje. Ja tylko o tym właśnie wspomniałem jednym zdaniem, że y, na tyle, na ile liznąłem ten temat, to to, to, to jest takie... Perkins poczytał, nie coś tam sobie wziął i zrobił sklejkę, a potem się tym nie przejmował. Tak, to jest sklejka. Więc tak, czasem nadmierny research też nie ma sensu po prostu i nadmierna analiza i to jest chyba ten przypadek. Dobrze, to dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Fajnie, że się udało spotkać. Wirtualnie. Ja również dziękuję za nagranie. Dzięki. A wam... Y Drodzy, drogie, tradycyjnie już będziemy życzyć klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Do usłyszenia.